Halo, halo. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na jednym z największych wydarzeń muzycznych 2010 roku. Zanim zaczniemy, informację dla Panów z fleszami. Tylko trzy pierwsze piosenki. To jest ten czas, kiedy Panowie mogą robić zdjęcia, a potem prosimy o nie robienie zdjęć. A teraz bym Państwa prosił o przyjęcie gorącymi owacjami dwóch Panów, dzięki którym możliwe jest to, co za chwilę się wydarzy. Dyrektor Festiwalu Roman Gutek. I szef muzyczny, Kostas Georgakopoulos. Dobry wieczór, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie we Wrocławiu. Witamy Was w pierwszym dniu festiwalu. Myślę, że to będzie piękny wieczór. Życzę Wam, żeby był jak najpiękniejszy. Drodzy, mamy tutaj, opatrzność czuwa nad nami, bo mamy włoskie piosenki, włoską pogodę. Ja wykorzystam tą sytuację i powiem, że od poniedziałku 26 mamy bardzo wiele pięknych projektów muzycznych w klubie festiwalowym. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ten koncert jest, że jesteście tu wszyscy, serdecznie zapraszamy na... Monte o Mike Patton! Топ, топ, топ,